Przyrodniczo zbliżona do Wyspy Grodek. Z Wyspą Tomu związana jest legenda o Wcyzanie jej ojcu Sorce, mieszkańcach Wyspy na Jeziorze. Gdy zmarła żona, Sorka postanowił opuścić okolicę, zabierając ze sobą córkę. Jednak Wcyzana nie chciała wyruszać w świat. Udała się do kobiety obeznanej z czarami która obwiściła jej, iż może zostać po waruncie, że wyrzeknie się swojej zielskiej postaci. Tak więc w Zydzanie stała się psałką. Od imienia jej ojca, fragment dawnej wyspy, zniesie dziś sorka. Opowieść o Zydzanie wyjaśnia nam jeszcze, skąd pochodzi kształt, Jeden z Olbrzymów, zwany stolem, zakochany w Rusałce pragnął pojąć się za żonę. Lecz wdzycara, niechętna mu skutecznie unikała zalotka. Za każdym razem, gdzie tylko stolem ujrzał ukochaną zapadającą się w falę jeziora, zaczynał kopać, szukając jej miejsca zamieszkania. Wykopie dziury i szczeliny natychmiast napływała woda, wypełniając.